Witam w DB Focus, podcaście, który koncentruje się głównie na jednym zagadnieniu ze świata Dragon Ball. Dzisiejszym tematem jest Dragon Ball w wersji z RTL 7 oraz RTL 2, czyli wersja niemiecka kontra francuska. Kiedyś, wiele lat temu oraz dzisiaj. Jak się sprawy mają? Czy warto powrócić do tego typu dubbingów? Zapraszam. Temat emisji Dragon Ball na RTL 7 był poruszany niejednokrotnie, to też nie chcę być odtwórczy względem różnych wypowiedzi z mojej strony, które miały miejsce, czy to na tym kanale, czy raczej na innych kanałach. Można by to określić tak nieładnie: Coś w sam raz dla Januszów DB. Czyli no, trochę obraźliwe może dla niektórych, ponieważ określa i opisuje to starsze pokolenie, które kilkanaście lat temu spotkało się po raz pierwszy z Dragon Ballem w wersji emitowanej w polskiej telewizji. Wersja to była bardzo specyficzna, trochę koślawie przetłumaczona, na pewno tłumacze nie mieli wglądu w całość i nie czuli tematu, często się zmieniali. Poza tym wersja jest pochodną francuskiej, nie wiemy jeszcze jaki tam był nawet skrypt, czy przypadkiem angielski nie był i wiadomo. Z angielskiego na francuski, angielski i takie bardzo to były siódme wody po hisielu, przez co było czasami śmiesznie. Mimo wszystko jest to pierwsza wersja, z którą wielu z nas się zetknęło, dla wielu. Często młodszych już niestrawna, nawet dla tych, którzy na tej wersji wzrastali, no już jest nie do przejścia ponownie wolą oryginału albo jakieś inne wersje zrobione w lepszym wykonaniu aktorskim, zarówno jak i tłumaczone terminy są tam też o klasę wyżej. Więc będzie swojsko, a jednocześnie no, zagranicznie, zachodnio. Żadne inne kanały czy strony, które opisują zagraniczne Dragon Dragonwala nie mają na pewno tego punktu odniesienia, które my mamy, które ja mam, bo jeszcze z tamtą wersją się zetknąłem. Jest to coś specyficznego, bardzo polskiego, swojskiego, można by powiedzieć. Ale dlaczego poruszam któryś już raz temat, zdaje się, no przewałkowany chyba na wszystkie strony? Dlatego, że w końcu jest ku temu dobra okazja. Kiedy ostatnio mówiłem o tym miało to wszystko oczywiście odniesienie do polskich emisji sprzed lat, ale teraz pojawiło się coś co pozwala nam powrócić do tych wersji. W nowej formie, ale jednocześnie często to jest stary skład aktorski. O czym ja tutaj mówię i do czego chciałbym tutaj się odnieść do wersji francuskojęzycznej? obecnej serii Dragon Ball Super, która jest emitowana w francuskiej telewizji już jest któryś tam z kolei odcinek, jest to zaawansowana emisja nie są to pierwsze odcinki, więc już ciekawe wydarzenia się pojawiły na horyzoncie można sobie powrócić do tych epizodów, obejrzeć je, wsłuchać się w nie i zrobiłem ostatnio ciekawy eksperyment, otóż puściłem na fanpage'u fragment walki Black Goku oraz Vegeta. Jeśli ktoś oglądał klasyczną wersję z RTL 7, na pewno rozpozna te głosy. Oto fragment tego jak aktor głosowy od Wegety, jak i ten od Goku, brzmią po kilkunastu latach, kiedy powrócili do ról, które odgrywali jeszcze w latach 90. Więc tak mniej więcej brzmi to współcześnie. Oto sample, który zapuściłem na Facebooku. Tu as une erreur et tu veux savoir laquelle Qu'est-ce que tu racontes Ton corps, celui que tu empruntes. C'est ta qui l'a forcé. Ses muscles, ses veines, ses cellules sont le résultat des terribles combats qu'il a livrés. Toi, tu n'as pas cette expérience, tu n'es qu'un voleur Le seul capable d'utiliser cette enveloppe de guerrier saïen et de la maîtriser, c'est cet abruti To, ty nie nim, I ja, ja jestem... Le Jak słyszymy, brzmi to całkiem nieźle. I na pewno jakieś tam dreszcze sentymentalne mógłby ktoś odczuć, kto ma te leciwe naleciałości starych emisji. Ciekawostka taka, powiem jeśli chodzi o statystyki i o ogląd komentarzy, jaki moim oczom się rzucił po postowaniu takiego typu treści na Facebooku i różnych grupach, no to z jednej strony widać sentyment, z drugiej ludzie, ci młodsi, tak jak podejrzewałem, no mówią, że nie da się tego słuchać, o, uszy mi krwawią, Wyłącz to, co wy robicie, jesteście hipokrytami, krytykujecie angielski dubbing, a jakoś tak yy, niesamowicie tutaj wychwalacie francuski na jakiej podstawie. Hipokryzja, hipokryci stare, Janusze DB, co wy robicie? Wstydźcie się. A nawet im to pokolenie, które już ma 20 coś, około tylko 30 lat, które pamięta te stare czasy, no to mówi, "O tak, niby jakiś sentyment jest, no ale... To już nie to samo, co kiedyś. Pozostawmy to jako ciepłe wspomnienia, fajnie, mm -hmm. było, minęło, ale już do tego bym nie chciał wracać. No, takie mniej więcej są opinie, jakie wy macie, podzielcie się. Cóż, muszę wam przyznać, że miałem tutaj wszystko opisać od strony obsady bardzo dokładnie, jednak to się nie stanie, dlatego że właśnie wyłączyli mi internet, nie wiem co się dzieje, sieć mi pada już 4 razy w tym miesiącu, więc co będę mówił, no to będzie miało dwojaką konwersja. jedna to jest audio, druga to jest wideo, możecie na YouTubie zobaczyć nazwiska, o których będę mówił, tutaj, jednak nie wymieniając ich z jednej strony, dlatego że akurat teraz, kiedy to nagrywam, nie ma mi ich pod ręką, a po drugie to są francuskojęzyczne słowa, nazwiska, imiona, które na pewno bym przekręcił i źle wypowiedział. Nie tylko francuskie, jest też niemieckie, że człowiek tutaj, akurat ja nie jestem specjalistą, no to może lepiej, że będę tylko mówił bez dokładnego przytaczania nazwisk i personaliów, ale kto będzie dociekliwy, ten będzie widział, jeśli ogląda i nie tylko słucha. Mianowicie jak mieliście okazję w tym samplu przed chwilą usłyszeć stara ekipa francuskojęzyczna praktycznie cała jest nadal obecna. Powrócili po przerwie dość sporej, chociaż były jeszcze tam w międzyczasie kinówki, które również obstawiła ta sama ekipa, którą kojarzymy tam z zagłosu lektora Zbigniewa tego czy innego. Słyszeliśmy ich w tle, niektórzy podstawowe zwroty i słowa francuskie dzięki temu ogarnęli. Jak to brzmi po latach? Wydaje mi się, że nawet obecnie lepiej niż kiedyś. Czy to z powodu lepszego studia i warunków, w jakich oni to nagrywali? Bo gdy tak sobie wspomnę ten stary dubbing z RTL 7, to chyba nawet często były przetasowania ról, nie wiem czym uwarunkowane. Na przykład w jednym odcinku Goku miał swojego dublarza, aktora głosowego, Natomiast kilka odcinków później Son Gohan, który normalnie miał inny głos, na jeden odcinek zmieniał głos i Son Gohan miał głos Goku. Nie wiem, może aktor zachorował albo w tamtym momencie nie mógł nagrywać. Nie wiem, czym to było uwarunkowane, ale tam różne cyrki się udziały. Natomiast teraz trochę profesjonalniej to brzmi i widać jakieś zżycie z bohaterem, że nie jest to przypadkowa rola, którą ktoś otrzymał. Po prostu zna jeden i drugi aktor swojego bohatera, Dlatego jakoś się tam przez te lata z nimi zaczął utożsamiać, więc nie jest to kompletnie ta sama ekipa, ale na pewno główni bohaterowie w francuskojęzycznej wersji się ostali. Oczywiście nowa obsada, nowi aktorzy, zawsze ważnym tutaj aktorem jest ten, który będzie Wisa czy tam Birusa odgrywał, ponieważ w tej serii oni pokaźną rolę oczywiście odgrywają, więc sobie posłuchajmy sceny oczywiście kolejnego sampla, który zaprezentuje nam Goku, Zamasu i Birusa, który to robi destrukcję i Zamasu znika w tamtym momencie. Tu es allé dans le futur, tu dis Ouais, et c'est comme ça que j'ai pu voir qu'à cause de toi, une ville avait été entièrement détruite et que des tas de gens avaient été tués. Ce que tu dis là me remplit de joie, oui, car ça signifie que j'ai réussi à réaliser mon rêve. Raison de plus pour moi pour ne pas mourir en ce lieu et en cet instant. Cette fois, tu es allé beaucoup trop loin. Jak wam przypadły nowe role i nowi bohaterowie w wydaniu francuskim? No trochę swojsko to brzmi. Jak już to wspominałem w swojskość dziwnie się może to kojarzyć, bo mówimy tutaj o wersji francuskiej, o wersji niemieckiej, czyli o krajach, które no, w tych unijnych układach zawsze działają na naszą niekorzyść, zawsze mają jakieś wąty do nas, my do nich, mimo co na polu takim Dragon jest swojsko jakoś tam. To ciekawe. Młodsze pokolenie oczywiście tego nie zrozumie, ale RTL 7 i RTL 2 to była jedyna alternatywa, aby kiedyś oglądać Dragon Balla. Może jakieś połączenie bardzo wolne internetowe już ktoś miał, ale kiedy mówimy o latach 2001 do 2004, to było jedyne okno, dzięki któremu Dragon Ball dotarł do Polski. Nie licząc oczywiście czasopism, które go przybliżały i publikacja od JPF-u. W wersji mangowej, która też się bardzo dobrze przyjęła i była wszędzie dostępna, w każdym kiosku. Nawet w pięciotysięcznym mieście, czy tam wiosce, można było spotkać kilka egzemplarzy w tym czy w innym kiosku. Dzisiaj ciekawe, czy tak będzie. Chyba nie. Chyba aż takich nakładów nie uda się serii super osiągnąć. A kiedyś to było. Nie, kiedyś to było. Jeśli jeszcze mówimy o wersji francuskiej, no to warto stwierdzić, przynajmniej to jest moja subiektywna opinia, jak i większość tych materiałów podcastowych i każdych innych, które gdzieś tam publikuję, mocno są przesiąknięte moim subiektywizmem, ale tutaj muszę powiedzieć, że lubię francuskiego WGT, a z drugiej strony mnie trochę denerwuje, bo taki bardzo teatralny głos, taka teatralna maniera, takie ma coś chyba wiecie, o co chodzi, jeśli chodzi o jego... Wersje, wegety, interpretacje Jest w tym coś takiego irytującego Ale z drugiej strony no przypada do gustu A z progresem lat, z progres umiejętności Nastąpił, że no, lepiej to brzmi dla mnie Natomiast Goku francuski, no tutaj jeśli puszczałem te sample, to były głównie z wersji Black'a, wiadomo, ten sam aktor, ale tutaj oczywiście bardziej taka mroczna była barwa głosu. Mimo wszystko, niezależnie czy to jest przystosowanie się do Black'a, tego aktora, czy do normalnego Goku, to zawsze ta wersja również mi się kojarzyła najbardziej z Son Goku, wiadomo. Japońska jest specyficzna i szokowa dla niektórych, powtarzałem to wielokrotnie, nie ma potrzeby chyba powtarzać, że kiedy przyzwyczaiłem się do takiej wersji, odpalam sobie jakąś grę na PlayStation, a tu nagle Goku mówi mmm", jakimś takim bardzo dziwnym głosem, chyba kobieta. Okazało się tak, to kobieta go dubbingowała, czy raczej podkładałam głos, bo podkreślmy sobie ważną tutaj różnicę, detal może, czepianie się o słowa, ale... Czym innym jest dubbing, a czym innym jest oryginalna japońska ścieżka dźwiękowa. Dubbing to jest właśnie inna wersja, którą się nakłada na oryginalną, dlatego też japońska wersja nie jest dubbingiem. Jest po prostu wersją oryginalną. Aktorzy japońscy odgrywają tę rolę, oni wczuwają się w tę postać, a dopiero późniejsi aktorzy z różnych innych wersji no, próbują się do tego przystosować i odtworzyć to, co robił oryginalny aktor. Japońska produkcja, przynajmniej ta telewizyjna jest dość specyficzna, zupełnie inna od tej zachodniej. W zachodniej to najpierw aktorzy nagrywają swoje kwestie, dopiero potem animatorzy próbują dostosować ruchy ust do tej ścieżki, którą mają. Tutaj przynajmniej z tego co widzę, kiedy są jakieś nagrania ze studio, no to tam aktorzy już do gotowej animacji się dostosowują i nakładają tam swoje ekspresje, nie wiem, czy tak jest w każdym przypadku, wiem, że tym się różni japońskie podejście od amerykańskiego, chociaż w amerykańskim chyba też jest to obecne, różnie to bywa, każdy ma inne podejście, poza tym taka disneyowska, tradycyjna szkoła animacji trochę się zmieniła, więc i to mogło ulec zmianie, Jeśli ja mówię ze swojej perspektywy, to głównie koncentrując się na tym, co tam u Disneya jest i Warnera, czy u innych, kiedy tam się jakiś dokument ogląda z produkcji, z powstawania takiej czy innej wersji filmowej, no to tam trochę te procesy w innej kolejności przebiegają. Zastanawiam się, co by było, gdyby ktoś postanowił robić elektora do tej francuskiej wersji językowej. Co mogłoby być coś ciekawego, chociaż obawiam się, że to miałoby bardziej charakter ciekawostki, że ktoś zobaczyłby jeden, dwa odcinki, a tak to brzmi, fajnie, powspominaliśmy sentyment, ale już e, nie kontynuowaliby tego dalej. Powstaje cały czas jakaś inicjatywa co do bieżących odcinków, te czy inne osoby lektorują tam. Tutaj mogło to być ciekawe, jednak nie wiem, czy by to wypaliło na dłuższą metę czy miałoby to sens? Jako ciekawostka ok, ale całość? Huh. Ale nawet bez tego, jeśli ktoś chce wiem, poduczyć się francuskiego i miałby okazję odbierać y, telewizję albo streamy oglądać... Y, tej czy innej stacji, to może oczywiście zawsze podejść do tej nowej wersji, obecnie emitowanej. Jeśli ktoś ma zamiar zrobić takie podejście, to niech się odezwie w tych czy innych miejscach, gdzie ten materiał będzie postowany i niech powie, czy dałby radę przebrnąć przez Super jeszcze raz, tym razem wersji takiej, francuskiej albo niemieckiej. A skoro jesteśmy przy niemieckiej, no to przypomnijmy sobie, jak to też kiedyś było, gdy to była jedyna stacja emitująca Dragon Ball'a. Może nie jedyna, ale łatwo dostępna swego czasu w Polsce. W latach 2001-2002 oto taka ramówka i taki teaser co jakiś czas wychodził zapowiadający najnowszą sagę czy najnowsze odcinki. To jest na przykład e, zapowiedź z serii Z, którą za chwilę będziecie mogli usłyszeć i oczywiście znowu jakiś tam sentyment może u kogoś to wzbudzić. Lange mussten wir darauf warten. Die Kult-Anime-Serie aus Japan. Wir, die mächtigen Saiyajins, haben beschlossen, diesen Planeten zu erobern und ihre Bewohner auszuradieren. In der ungeschnittenen Fassung. Unser Machthunger ist viel zu groß, als dass irgendein anderes Lebewesen auch nur die geringste Bedeutung für uns hätte. Wenn wir uns zusammentun, dann können wir ihn vielleicht erledigen. Dass wir uns nun zusammentun, ist wohl der einzige Weg. Dragon Ball Z. Ab 27. August, täglich um 19.30 Uhr. No jak, budzi wspomnienia, mam jeszcze tego sporo na taśmach VHS. Niektóre odcinki się zachowały w takiej formie. Wersja ciekawa, wersja lepsza od tej zrtr 7 pod takim względem, że kopie lepsze tam trafiły. Wyraźniejszy mm, obraz, bardziej kolorowy. U nas to był trochę taki poblaknięty, wyżółknięty. Czuć, że bardziej leciwą dostaliśmy wersję, kopię tych odcinków. Natomiast Niemcy mieli lepszą, nieocenzurowaną sprawniej zrobioną, zmontowaną bez jakichś tam ingerencji pokaźnych, tak jak to było w wersji francuskiej Obsada, którą widzicie w tej chwili, czy to Goku, czy to Vegeta, to też już klasyczni aktorzy, którzy no niestety nie pojawili się w serii super tak, zasmuciło to wielu Niemców, bo czytałem ich komentarze tu i ówdzie, no nie podoba im się to, ciężko im to przełknąć, no ale no fajnie, że jest super, że trafił do niemieckich telewizji, uwaga tutaj em, taki e, w trend będzie, że nie trafiło to niestety do telewizji RTL 2. Tym razem emisja Dragon Ball Super w niemieckiej, chyba ogólnodostępnej telewizji, ma miejsce na kanale Vox 7 albo Max 7. Coś takiego. Nie wiem, mówię, nie mam w tej chwili dostępu do źródeł online, więc trochę mówię z pamięci. Improwizując. Więc nie jest to ta sama stacja. I Co za tym poszło? No właśnie, zmiana obsady. Chociaż nie wiem, czy zmiana obsady jest spowodowana tym właśnie, że... Nie jest to już RTL 2, a może po prostu tym, że ta dwójka no, nie dogadała się w jakiś tam sposób albo już im nie pasowało, że nie chcieli grać w tych akurat godzinach, bo może obstawiają jakieś inne role. To Jest ciekawe, bo ile się dobrze orientuje, to w Niemczech konkretny aktor jest przypisany do amerykańskiego na przykład i, i takiego dabinguje. Czy tak jest samo zawsze w przypadku animowanych produkcji? Nie wiem, tutaj było bardzo długo. Ten aktor, którego macie tutaj okazję usłyszeć, oraz aktor Vegety. Ich hab's dir wir das nur, wenn wir so lange wird der Planetas nicht mehr mitmachen. Wir müssen was unternehmen. Na, dein Problem, nicht meins. Also gut. Dann mal im Klartext. Alle sind von Bu gefressen worden. Krelin, Chichi, Yamchu, auch Bulma, deine Frau. Huh? Und Piccolo, Son Gohan, Son Goten, Trunks. Dieses Monster hat sie alle absorbiert. Kapierst du denn nicht? Deshalb ist er plötzlich so viel stärker geworden. Wenn das so weitergeht, wird die Erde bald nur noch ein riesiger Trümmerhaufen sein. Unsere Freunde verlassen sich darauf, dass wir sie mit den Dragon Balls wieder zum Leben erwecken. Verdammt, denk doch mal an die anderen. Es ist die einzige Chance, wir müssen fusionieren. Na schön. Und du meinst, wir haben wirklich eine Chance gegen ihn, wenn wir fusionieren? Ich kann für nichts garantieren. Aber wir haben es wenigstens versucht und uns nicht wie Idioten benommen. <lacht> Was ist ist problem? Talk pwer, na los! Powiedzmy tak, e, kojarzą się oni z tymi postaciami, Albo przez bardzo długo Kojarzyli się, jeśli wy oglądaliście Też e, zapewne znacie te głosy Głos Goku Jest też bardzo dobry Takie optimum pomiędzy Amerykańską a francuską wersją Niby chłop, ale trochę jest takim Dziecięcym, młodzieńczym Czymś w głosie W też ciekawa barwa, ale niestety ci panowie odpadli, nie są w Dragon Ball Super, ciekawostka taka, że w ostatnich dwóch kinówkach jeszcze oni obstawiali głównych bohaterów, przy przeprowadzce na inny kanał zmieniło się to i Inny Goku, inny Vegeta, drugoplanowi, ponoć niektórzy nadal pozostali aktorzy, natomiast no, główni się zmienili i to nie wszystkim Niemcom się podoba. A tak brzmi nasz główny bohater w wersji obecnie niemieckojęzycznej. To mi so uh! yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Też przyznam, że ta nowa obsada mi tak za bardzo nie przypadła do gustu. O ile tak nie mam opinii co do Wegety od Legoku, bardziej taki, no, pakerowaty głos. Że nie jest to ani głos taki jak w oryginalnej wersji, ani taki jak w amerykańskiej, gdzie, a trochę taki, no. Specyficzny, natomiast tutaj no taki no, chłop napakowany, takie ma się odczucie, kiedy się słyszy obecnie w niemieckiej wersji telewizyjnej, no i ha, nie wiem, też mi to nie gra, bo przywykłem do tamtej. Ale znowu nie oglądałem aż tak masowo tej wersji niemieckiej, aby tak ubolewać, że coś się zmieniło, ale jednak na tyle, że czuję zmianę w obsadzie. No jak tam wy również, jeśli oglądaliście, przywykliście, to się podzielić. Swego czasu pamiętam, że krążyły wersje e, ripów z telewizji, zarówno RTL 7, jak i TVN późniejsze 7, różne odcinki. Pamiętam, że między nimi też były włączone tam, gdzie brakowało, niektórzy podpinali wersję RTL 2, więc trudno nie być zaznajomionym, jeśli się oglądało kilkanaście lat temu tej wersji. I co mam wam do powiedzenia? Ciekawym doświadczeniem może być powrócenie do tego w wersji nowej, świeżej, w Dragon Ball Super, tym bardziej, że ta francuskojęzyczna wersja nadal ma klasyczną obsadę, więc... Ciekawe to doświadczenie, że można w innym języku obejrzeć Dragon Ball Super na spokojnie tym razem, a z drugiej no sentyment, no bo to są te same głosy. W niemieckiej trochę inna tutaj yy, sytuacja, nie wiem jakie tam zakulisowo były rozgrywki, trochę się pozmieniało, no ale jednak, czy byście powrócili? Ja nie powróciłem tak na serio, no parę odcinków się obejrzało, więc mam jakieś tam odczucia, ciekawe, ciekawostka, sentyment... Ale czy człowiek by przebrnął 100 ponad odcinków, znowu? Hmm, nie wiem szczerze mówiąc. Może jakbym dopadł jakieś wydanie przystępne na rynku, łatwiej byłoby to dostać od tej wersji, którą trzeba z Amazonu brytyjskiego sobie sprowadzać i tak dalej. Obserwując to jednak, cóż zauważyłem i czym bym się tutaj chciał podzielić z wami? Tym, żebyście się wyzbyli uprzedzeń, które możecie mieć przez oglądanie wersji sprzed iluś tam lat. Dlaczego? Cóż się zmieniło? Otóż e, zauważyłem, też jest kolejne moje subiektywne odczucie, że zupełnie inne podejście ma miejsce, niektórzy zaczęli uczyć się na własnych błędach, poza tym większość tych aktorów dubbingowych z tej czy innej wersji, czy z angielskiej, amerykańskiej dokładnie rzecz ujmując, mają doświadczenie z tymi postaciami, oni się już z nimi zżyli, wiele tysięcy godzin dubbingowali. Na początku było widać, że anime na przykład w Stanach Zjednoczonych to było coś innego. Nie było to traktowane poważnie. Jeśli było dubbingowe, zadaptowanie tego, no to na takiej zasadzie, o, mamy kolejną bajeczkę dla małych dzieci, no to zdubbingujmy go z taką samą manierą, z takim samym podejściem. Wiele tych aktorów, no to debiutowało często w tych rolach i... Widać było, że nie byli doświadczeni, teraz mają już kilkanaście, czy niektórzy nawet z nich po kilkadziesiąt lat doświadczenia i to czuć. Więc jakieś tam złe doświadczenie ze starszymi wersjami tutaj można zażegnać. Poza tym ci aktorzy traktują to znacznie bardziej poważnie. Jeśli już nie ci europejscy, o których tutaj mówiliśmy, to, to na pewno ci amerykańscy. Dlaczego? Ponieważ oni są zżyci z fandomem, poza tym fandom jest dla nich jakiegoś tam rodzaju dodatkowym dochodem. Jeżdżą po konwentach, tu czy tam są zapraszani, więc nie wypada im nie znać tego uniwersum, nie wypada im być ignorantami, tak jak kiedyś, że hej, mamy tutaj jakąś rolę w bajce dla dzieci, chcesz tutaj podłożyć głos, no to dobra. Nie mam pojęcia co robię, ale jakiś tekst, ktoś tam coś robi na ekranie, no to podłożę. I kontekstu nie znam, nie mam dokładnie pojęcia co się dzieje, ale okej. Okay. Odgrywamy rolę. Nie. Tutaj ten konkretny aktor jest już przypisany do tej roli przez wiele lat, dlatego też stara się robić to jak najlepiej. Do tego musi gry jeszcze obsłużyć i wszystkie te konwenty właśnie, że nie może się skompromitować. Zna uniwersum i zna fandom i wie, o co tutaj chodzi. A jeśli wie, o co chodzi, no to jest e, lepiej w stanie... Wniknąć w ten świat i odegrać to, co do niego należy, niż gdyby nie miał pojęcia, z czym się tutaj styka. Więc zmierzamy do końca. To był debiutancki tutaj epizod nowej serii podcastów, która będzie obok Dragon Ball 100%. DB 100% w kilka różnych tematów, DB Focus, jeden konkretny temat, na którym się, jak to sama nazwa mówi, fokusujemy. Chociaż no, ogólnie to był temat... Dubbingu francuskiego, niemieckiego, ale widzicie zboczyliśmy też tutaj w stronę dubbingów nie tylko europejskich, ale również amerykańskiej wersji. Oryginalna wersja oraz ta amerykańska są ważne, ponieważ one służą również do napędzania wersji growych, więc i o tych aktorów dba Bandai, jak i o tych amerykańskich, a przynajmniej ci amerykańscy walczyli o to, żeby no, zarobki były godziwe. Różne się tam rzeczy dzieją, jeśli ktoś śledzi, tam. Więc starają się, aby odegrać to, co robią jak najlepiej, dlatego jeśli mówicie, że o, angielski dubbing, no to na pewno macie w myśli coś sprzed 20 lat, a to już nie jest tak, więc jeśli ktoś nie dał szansy, niech spróbuje. Jeśli nie, no to nie, ale niech nie mówi i niech nie porównuje tego, co jest obecnie do tego, co było kiedyś tam, kiedy no miało to wszystko brzmienie jakiejś bajki z Cartoon Network czy innej stacji dziecięcej i na takim poziomie samym było robione jak kreskówki. I tak samo było to traktowane, chociaż w gruncie rzeczy to jest dalej wszystko dla dzieci i produkt dla młodszego widza, ale zaangażowanie ze strony twórców jest bardziej profesjonalne. Kończymy, tak jak się niegdyś, Dragon Ball kończył na RTL 7. Na razie do usłyszenia w kolejnych epizodach tych czy innych serii. Na razie.